Zapraszam. i serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać, czy się się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obrazkicia. Praca do mnie praca, wyszli i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Do lat przyszłych warto się liczy się.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 tak zrobiona, że można i na statku, nawet na zewnątrz w jakiejkolwiek restauracji używać jako karty kredytowej i jako karty ID. To jest najważniejszy dokument i na koniec można tą kartą płacić na statków za wszystko. W kasynie nawet gry, zamawiając ekstra jakieś tam dodatkowe posiłki, jakieś dodatkowy alkohol i w ostatni dzień wypłynięcia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 E, sprawdzili tą kartę czy ona działa. Wszystko zorganizowane, czyli te 3000 osób, które wychodzi wyspy, nie wszyscy wychodzą, starsi ludzie spędzają na statku, opalając się, e, kąpiąc się na górnych pokładach e, w jakichś basenach czy jacuzzi.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 Alkohol, no wszystko, wszystko co możliwe, no więc dla nas to był temat cofnięcie się do, do, naprawdę do przeszłości, które było dla nas coś egzotycznego. W tym akurat dniu były wybory prezydenckie, także jeździliśmy tą rykszą, no biali, wiadomo.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 typowo um, takiej dżunglowej, że jakieś um, palmy, jakieś um, busz taki, który nie da się przejść, tylko że było trochę tej wyspy takiej widać, że um, tam było dłużej um, kolonizatorzy, um, czyściej pozostałości po, po, po, po budynków w stylu wiktoriańskim um, tych ludzi że, um, fajnie zacumowane stateczki, małe jakieś maryny kawiarenki otwarte, także przepiękne, przepiękne resorty i zwiedzający i mieszkający tam. Nikt się nigdzie nie śpieszył. To, co się nie da odczuć na przykład w Dużym Mieście tu w Nowym Jorku, że rano się od 7 zaczyna bieg do pracy i z pracy. Przepiękne na przykład rafy koralowe. Można było wynająć niedrogo jacht do popływania